Nie mów nikomu, to tajemnica. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię całego. Od stóp, po czubek głowy. Uwielbiam Twoje usta. Uwielbiam Twoje delikatne dłonie, które jednocześnie potrafią być silne, kiedy potrzeba twoje oczy ach, zatonąć w nich na zawsze uwielbiam twoje szepty zwłaszcza te zachrypnięte <grym> uwielbiam twoje myśli nieuczesane rozważania, wnioski zdania i słowa I nawet twój nos uwielbiam kiedy ma katar kiedy jest czerwony od zimna Uwielbiam twój uśmiech i twoje łzy. Uwielbiam zmarszczki na twym czole, kiedy zawdzięcie nad czymś myślisz. Twój śpiew, mimo iż niesforny. I co jeszcze? To, że czasami jesteś szalony, że uwielbiasz się śmiać, że masz wrażliwe serce, którego czasami tak bardzo się wstydzisz, przez które cierpisz. Cierpisz tam w środku, nie mówiąc o tym nikomu. Uwielbiam Twoje marzenia, bo pachną wiosną, a włosy wiatrem, który układa je w niesforną fryzurę. I jesteśmy. Jesteśmy tak blisko, jednak tak daleko. Niczym dwa dryfujące okręty we mgle. Szukamy światełka w ciemności. Jesteśmy niczym lunatycy, niepotrafiący odnaleźć się w szarej rzeczywistości, bojący się obudzić. Żyjemy marzeniami z dnia na dzień, łapczywie zbierając nasze wspólne chwile. Jesteś tak blisko, a jednak tak daleko. I nie wiem, czy mnie rozpoznasz. Pewnie nie. I nie wiem, czy kiedyś się spotkamy. Któż to wie? Mimo to ja ciebie pamiętam. A mój obraz twojej osoby, który noszę gdzieś tam w sercu na dnie, z roku na rok coraz bardziej zaciera kurz, staje się niewyraźny, coraz trudniej mi do niego dotrzeć. Hmm ale mimo to pamiętaj uwielbiam cię całego O stóp poczupek głowy, mimo iż może tak naprawdę nie istniejesz może jesteś tylko wytworem mojej chorej wyobraźni wiem jedno jeśli kiedyś los sprawi że staniesz na mojej drodze to gdy spojrzę ci w oczy Będę wiedziała, że to ty. Obawiam się, że niestety ty nie będziesz mnie pamiętał. I kiedy powiem proszę, spójrz na mnie, to ja, ty, odwrócisz wzrok.